Niektórzy z nich robią swoje Na 6 minut giniesz Lecz są tacy, co nie oddychają przez godzinę Ale czy wszystko utlenianie się rozbije Gdy zmienię swoje istnienie w roślinę Czy w rodzinę i wtedy na pewno... To bo słyszę, że, że jak ktoś chce, chce Gdzieś to usłyszeć samemu sobie Nie przekazałbym ani słowa Wszystko co robię dobrze, źle, głupio, mądrze To w miłości szukam każdej możliwości Konieczności, ruchu i statyczności Was gram życie, całe życie Najprościej Znam człowieka, który mówił, że będąc dopiero stary Poznał ludzkie zasady. zasady Słowa jego odkrywały głębie Jak miski bruk ulatujące w niebo niebogłębie Ludzie słyszą siebie tak głośno, że to zagłusza innych Wiesz, bo czasem śnią mi się Postawione do nogami, egipskie piramidy Niektórzy nie drop, swoje sny Znach innych ludzi Niektórzy nie drop, swoje sny